Cześć moi drodzy, witam wszystkich bardzo serdecznie Zapraszam was do posłuchania podcastu po polsku To wspaniale, że jesteście, że uczycie się języka polskiego Niektórzy mówią, że to jeden z trudniejszych języków na świecie Nie wiem, mi wydaje się całkiem łatwy Zresztą świadczą o tym wasze osiągnięcia Nie chcę umniejszać waszych zasług <grym> Mm, nie chcę mówić, że to łatwy język Może po prostu jesteście tak zdolni, że uczycie się szybko mówić po polsku Mam na to dużo dowodów, które dostaję od was Za moment sobie posłuchamy, jak mówicie po polsku To za moment, tymczasem chcę się z wabi przywitać Jeśli w tej chwili słuchacie mojego podcastu po raz pierwszy to pozwólcie, że się Wam przedstawię. Mam na imię Piotr i prowadzę dla Was stronę realpolish.pl. Tam właśnie znajdziecie bardzo dużo materiałów do nauki polskiego. Tam są transkrypcje, podcastów, kursy. Wszystko, czego potrzebujecie do słuchania i czytania po polsku. Metoda, którą Wam proponuję, Opiera się właśnie na słuchaniu i czytaniu Nie koncentrujemy się tutaj na gramatyce Nie uczę was o przymiotnikach, czasownikach, dokonanych, niedokonanych Rzeczownikach, trybach, warunkowych, przypadkach Nie, nie, nie, nie Tutaj przechodzimy od razu do praktyki żeby nauczyć się pływać, nie musisz wiedzieć, jaką budowę cząsteczkową ma woda, prawda? Żeby nauczyć się mówić po polsku, nie musisz znać dokładnie gramatyki. Polskie dzieci nie mają nawet pojęcia, co to jest gramatyka i mówią wspaniale po polsku. Jeśli interesujecie się gramatyką, to oczywiście możecie dowiedzieć się trochę więcej na ten temat. Mm, ale radzę wam nie koncentrować się tylko na tym Jeśli chcecie nauczyć się mówić po polsku To na pewno nie możecie zajmować się tylko gramatyką Zapewniam was, że lepiej mówić ze złą gramatyką Lepiej robić błędy gramatyczne niż y, wcale nie mówić Myślę, że na pewno zrozumiecie, gdy powiem Ja chcieć jeść Czy możesz dawać mi jeść? Proszę pomóc To zdanie może uratować wam życie Nawet gdy zrobicie błędy gramatyczne Nie ma co bać się błędów To jest normalna rzecz Kochani, ostatnio dostałem od Dereka wiadomość Że język polski Jemu też bardzo przydał się w życiu Posłuchajcie co napisał Derek Derek oświadczył się swojej dziewczynie po polsku I co najważniejsze ona powiedziała tak Dziękuję ci za pomoc Piotr Moje marzenie się spełniło Mogłem oświadczyć się po polsku Napisał Derek Brawo, gratuluję wam Życzę dużo miłości Spełnienia waszych marzeń Ściskam was bardzo mocno To nie ostatnia wiadomość, którą dostałem Cieszę się, że piszecie do mnie I że przysyłacie mi swoje nagrania Dziś posłuchamy nagrania od Krysi z San Paulo Nie wiem czy wy wiecie Ale w Brazylii jest jedna z największych Polonii na świecie Polonia, tak nazywamy ludzi polskiego pochodzenia Którzy mieszkają poza granicami Polski W Brazylii jedna osoba na sto to osoba polskiego pochodzenia 3 miliony osób polskiego pochodzenia mieszka w Brazylii Posłuchajcie jak świetnie po polsku mówi Krysia Dzień dobry Piotrze Mam na imię Krystyna Bendorf, mieszkam w São Paulo, Brazylii i jestem twoją uczennicą na Rio Polish. Jestem bardzo zadowolona twoją metodą nauki, bo zawsze omawiasz ciekawe i aktualne tematy, co sprawia wielką przyjemność i zainteresowanie podczas lekcji. Jestem córka Polaków, a moje rodzice, Zofia Wieliczka z Poznania i Edward Bendolf z Wood, przyjechali do Brazylii po drugiej wojnie. Jeśli chodzi o znajomość języka polskiego, to rozumiem prawie wszystko. Mówią mniej więcej, ale jeszcze nie umiem pisać. Po śmierci moich rodziców straciłam codzienną możliwość rozmowy po polsku i wiele zapomniałam. Jestem wpisana na Twoim programie od sierpnia i czuję, że robię postępy. Lecę w maju do Europy z dwoma koleżankami i przylot do Warszawy zaplanowany mamy na 29 maja. Bardzo bym chciała Ciebie poznać osobiście w Warszawie między 30 a 2 czerwca. Czy to jest możliwe? Poszukujemy nocleg w Warszawie poprzez RP przez Airbnb i prosiłam by o Twoją radę, jakie dzielnice polecasz, abyśmy mogli zwiedzać, zwiedzać najciekawsze punkty turystyczne w Warszawie, nie znajdują się za daleko od nich. Oczekuję na odpowiedź. Dziękuję serdecznie. Pa, pa, Krystyna. Dziękuję bardzo, oczywiście z przyjemnością spotkam się Kochani, zawsze chętnie się z wami spotykam Wybaczcie jednak, jeśli nie zawsze mam czas Sami rozumiecie, że nie jest mi zawsze łatwo spotkać się ze wszystkimi, którzy są w Polsce albo w Warszawie jeśli chodzi o pytanie Krystyny, gdzie najlepiej szukać miejsca na nocleg w Warszawie? Hmm, oczywiście, najlepiej spać blisko centrum, bo tam jest najwięcej rzeczy do oglądania. Jeśli spojrzycie na, mapy, na mapę Warszawy w internecie, to zobaczycie, że warto zatrzymać się oczywiście w śródmieściu. Tak nazywa się centralna dzielnica Warszawy. Śródmieście. Albo może być Stara Ochota, Stary Mokotów, okolice Starego Miasta Myślę, że lepiej mieszkać po tej stronie Wisły, a nie na Pradze Chociaż na Pradze, na przykład na Saskiej Kempie też są bardzo przyjemne miejsca Tam jest bardzo dużo kawiarenek, restauracji, jest bardzo przyjemnie Myślę, że ogólnie Warszawa jest dość spokojnym miastem i nie musicie obawiać się tutaj jakichś dzielnic, okolic, gdzie grasują bandy mm, przestępców. Jeśli zachowacie zdrowy rozsądek, to na pewno nic złego Was tutaj nie spotka. Zatem ogólnie mówiąc, im bliżej Śródmieścia, czyli centrum Warszawy, tym lepsza komunikacja. I bliżej do rzeczy, które warto zobaczyć Chociaż jeśli będziecie chcieli zobaczyć pałac w Wilanowie To trzeba będzie kawałek pojechać Krysiu życzę Ci miłego pobytu w Polsce Wszystkim, którzy będą w czasie wakacji w Polsce życzę miłego pobytu Wielu wrażeń Piszcie do mnie, na pewno uda mi się spotkać przynajmniej z kilkoma z Was jeśli będziecie w Warszawie, to dajcie po prostu znać Dzięki serdeczne, dziękuję Krysi za nagranie, bardzo mi miło Krysia pochodzi z Polonii w Brazylii, ale ja dziś chcę opowiedzieć trochę o Polonii w Kanadzie Do zrobienia dzisiejszego podcastu zainspirował mnie Ron Ron napisał do mnie e-mail, napisał, że słuchał podcastu o Polakach w Santa Rosa, czyli Polonii w Meksyku i przypomniał sobie o bardzo ciekawej historii polskich dzieci przesiedlonych do Kanady. Ron przysłał mi również link do dokumentów, w zasadzie nie do dokumentów, do opracowania napisanego przez Monikę, Pejseur Monikę Pejseur tak chyba czyta się to nazwisko to opracowanie ma tytuł nie chcę wracać skomplikowany przypadek polskich dzieci przesiedlonych do Kanady w 1949 roku taki długi tytuł jeśli macie chęć to ja również zamieszczam link do tego opracowania opracowanie jest po angielsku. Kochani, co wiemy o Kanadzie? Wiemy, że to ogromny kraj i że jest tam zimno. <śmiech> Przynajmniej w zimę. Kanada jest drugim po Rosji największym państwem na świecie. Zaraz za Kanadą są Chiny. Ogromny kraj. I bardzo mało ludzi W całej Kanadzie mieszka mniej ludzi niż w Polsce Możecie sobie to wyobrazić? W kraju niewiele mniejszym niż cała Europa Mieszka tylko 36 milionów ludzi Pustka Całkowita pustka Jest Kanada Indian można powiedzieć Kanada oryginalna, jest Kanada francuska, Kanada angielska i Kanada emigrantów. Kanada leży na północ od Stanów Zjednoczonych. Myślę, że wpływy wielkiego sąsiada są bardzo wielkie, bardzo duże, ale Kanada jest trochę inna niż Stany Zjednoczone. Od tysięcy lat na terytorium obecnej Kanady i Stanów Zjednoczonych Mieszkali ludzie, których Europejczycy nazwali Indianami Po polsku istnieje pojęcie rdzennej lud ludności, rdzennych ludów Czyli ludzi, którzy mieszkali na jakimś terenie Od dawien dawna, od wieków, od tysiącleci pod koniec XV wieku i na początku XVI wybrzeże Ameryki Północnej, w tym Kanady, zaczynają badać Anglicy i Francuzi. Powoli coraz więcej ludzi z Europy przybywało tu, aby handlować skórami i futrami dzikich zwierząt. Przyjeżdżali też misjonarze, katolicy. Potem też protestanccy. W tym samym czasie w Europie powstały ruchy reformacyjne, którym przewodniczył Marcin Luther. Mm, oczywiście o kontrolę nad handlem futer wybuchały ciągłe konflikty między Anglikami i Francuzami i Indianami. Mijały dziesięciolecia, kolejne wojny w końcu doszło do porozumienia Które mówiło o tym, że prowincja Quebec należy do Francji Religią jest tu katolicyzm I obowiązuje tu kodeks francuski, prawo francuskie Chociaż część ludności anglojęzycznej nie była zadowolona z tego prawa Prawo Quebecu dało początek multikulturalizmowi w Kanadzie Dwie różne kultury, brytyjska i francuska, istnieją obok siebie. Powoli zaczynają się uzupełniać. Część brytyjska będzie częścią Wielkiego Imperium Brytyjskiego aż do lat 80. XX wieku. Kanadyjczycy nie zbuntowali się tak jak Amerykanie. Kanadyjczycy nie mieli swojej wojny. O niepodległość Kanadyjczycy nie mają takiego poczucia Że ich kraj powstał z buntu kolonii Tak jak mają to uczucie Amerykanie Związki Kanady i Wielkiej Brytanii są bardzo ścisłe Jako część Imperium Brytyjskiego Kanada brała udział w I i w II wojnie światowej Okej, okay, tak wygląda mniej więcej historia Kanady i teraz jest miejsce na e-mail, który dostałem od Rona. Posłuchajcie. Ron napisał tak: Cześć Piotr, twój podcast o Santa Rosa przypomniał mi o historii 123 dzieci w Kanadzie. Moi rodzice przybili do Kanady w 1947 roku z obozu dla osób przesiedlonych w Niemczech. Opowiedzieli mi tę historię, kiedy byłem młody, ale nie znali całej historii. Otóż historia 123 dzieci, które znalazły się w Kanadzie i historia 100 kobiet z obozu w Niemczech, które również znalazły się w Kanadzie, to dwie różne historie, ale trochę ze sobą związane. Zacznijmy od początku. Nie wiem, czy pamiętacie historię Polaków wysłanych w czasie II wojny światowej na Syberię. Po ataku Hitlera na Związek Radziecki doszło do porozumienia między polskim rządem w Londynie a Stalinem. Stalin zgodził się na utworzenie polskiej armii z Polaków deportowanych na Syberię. Powiedzmy, że był to rodzaj amnestii. W ten sposób powstała armia generała Andersa. Jeśli macie chęć, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na ten temat, to zapraszam, posłuchajcie podcastów o Polakach Santa Rosa i podcastu o niedźwiedziu Wojtku, o niedźwiedziu, który został żołnierzem? Bardzo ciekawa historia. W tych podcastach opowiadałem dokładniej o armii generała Andersa. Krótko mówiąc, z Syberii na południe wyruszyło ponad 100 tysięcy Polaków. W rezultacie trafili do wielu krajów na różnych kontynentach. Trafili do Meksyku, do Indii, do Nowej Zelandii, ale również do wschodniej Afryki. Grupa dzieci i kobiet prosto z Iranu trafiła do brytyjskiego obozu Tenger. Dziś to miejsce leży w granicach Tanzanii. Ten obóz Zamieszkiwało ponad 4000 osób Dzieci i kobiety mieszkały tam Przez dwa lata Od 1943 roku Do końca wojny Do 1945 roku Dzieci były bardzo zadowolone Z tego miejsca Było tam ciepło Nie tak jak na Syberii Była odpowiednia ilość żywności Polacy potrafili zorganizować sobie życie. Zakładali ogrody z warzywami, zbierali dzikie banany. Po bliskim górom nadano nawet polskie nazwy. Góra Wandy, Góra Kaktusa. Pobyt w obozie oczywiście miał być tylko tymczasowy. Miał trwać tylko do końca wojny. Wszyscy wierzyli w to, że po wojnie po wygranej wojnie będzie można po prostu wrócić do wolnej Polski. Trzeba było tylko czekać do końca wojny. W końcu, w maju 1945 roku zakończyła się wojna i zamykano również obozy. Ludzie z obozów stawali wtedy przed trudnym wyborem. Nie było łatwo wybrać, czy wracać do nowej komunistycznej Polski, czy emigrować na zachód. Wiele osób, które w czasie wojny znalazły się poza granicami Polski, teraz nie chciało wracać. Nie chcieli żyć w komunistycznym kraju, mieli nadzieję na lepsze życie w USA, Australii, Wielkiej Brytanii, czy Kanadzie. Ale co z dziećmi? Dzieci nie mogą same decydować o sobie. W 1949 roku część dzieci z obozów w Afryce wysłano do Włoch. Potem 123 sieroty z Włoch wysłano przez Niemcy do Kanady. W Kanadzie Rok wcześniej w 1948 roku został zapoczątkowany program pomocy sierotom Ten program prowadziło Katolickie Towarzystwo Pomocy Imigrantom I Rząd komunistyczny w Polsce twierdził, że dzieci powinny oczywiście wrócić do Polski ale rząd w Londynie, rząd na uchodźstwie próbował uchronić dzieci przed wysłaniem do komunistycznej Polski. Dzieci znalazły się w 1949 roku w Montrealu i tutaj zajął się nimi Kościół Katolicki. Jesteście nowymi Kanadyjczykami. Takim hasłem witano dzieci z Tangeru. Jednak komunistyczne władze w Polsce oskarżyły rząd kanadyjski o porwanie dzieci. Mówiono, że dzieci zostały zabrane siłą do Kanady i służą, służą tam teraz jako tania siła robocza. Muszą pracować prawie za darmo. Organizowano wiece, na których ludzie mieli protestować przeciwko porwaniu dzieci. Polskie gazety komunistyczne, na przykład Trybuna Ludu, pisała tak. Trybuna Ludu to taka gazeta komunistyczna. Tania praca jest mile widzianym kąskiem dla kanadyjskich arystokratów i wielkich właścicieli, zwłaszcza jeśli są dziećmi Łatwo zastraszonymi, którzy przez wiele lat będą intensywnie pracować, a tym samym zwiększą zyski swoich pracodawców. Ten rodzaj propagandy często powtarzano w polskiej prasie. Często te same albo niewiele zmienione artykuły ukazywały się w różnych gazetach. Wiele artykułów przedstawiało spór o dzieci jako jeden z incydentów. Kolejny spór toczył się o polskie skarby narodowe, które nie wróciły do Polski z Kanady od razu po wojnie. Historia jest taka. Przed samym rozpoczęciem wojny rząd polski postanowił ewakuować królewskie skarby z Zamku Królewskiego na Wawelu Te skarby były przewiezione przez Rumunię, Francję i Anglię Właśnie do Kanady Podczas wojny rząd kanadyjski chronił polskie skarby narodowe Po wojnie wybuchł konflikt między rządem komunistycznym w Warszawie I rządem na uchodźstwie w Londynie Dwoma polskimi rządami Z tego powodu skarby pozostawały w Kanadzie Aż do 1961 roku Reżim komunistyczny był oburzony tym, że skarby nie wracały do Polski Jak to możliwe oddawać skarby? Stosunki dyplomatyczne między Polską i Kanadą zostały zerwane po negocjacjach w 1961 roku Skarb wrócił do Polski. Rozpoczęła się dyplomatyczna walka między Polską i Kanadą. Cała sprawa dotarła aż do zgromadzenia ogólnego ONZ. To był prawdziwy konflikt czasów zimnej wojny. Władze kanadyjskie nie dały się wciągnąć W wojnę ideologiczną Dobro dzieci było dla nich najważniejsze Było na pierwszym miejscu Próbowano współpracować z komunistami Kanada zaoferowała, że Zezwoli na wyjazd dzieci Jeśli władze polskie udowodnią, że w Polsce Istnieją ich rodziny Jednak... Ta oferta została odrzucona przez polską stronę i nalegano na przeniesienie całej grupy, wszystkich dzieci, bez względu na ich wiek i na to, czy chciały, czy nie chciały wracać do Polski. Po wojnie Polska była kompletnie zdewastowana. Musicie to zrozumieć. Zginęło 6 milionów Polaków. Nie dziwi więc to, że polski rząd szukał możliwości ściągnięcia jak największej ilości osób z zagranicy, a poza tym była to sprawa prestiżowa, sprawa honorowa można powiedzieć dla rządu komunistycznego. Inny incydent dotyczył stu kobiet, które po wojnie z obozu z Niemiec pojechały do Kanady. Kobiety zostały zrekrutowane przez Ludger Dion do pracy i pojechały do Kanady z własnej woli. Co ciekawe, Ron, o którym już wam mówiłem, jest synem jednej z tych kobiet. Bardzo ciekawa historia. A było to tak. Kanadyjski przedsiębiorca z Quebecu zaproponował kobietom pracę. Szukał katoliczek, które chcą podjąć pracę Dion wierzył, że to będzie coś dobrego dla jego przedsiębiorstwa Ale również dla stu polskich kobiet Pomysł ściągnięcia kobiet z Europy przyszedł mu do głowy Gdy na wiosnę stracił wiele pracownic Które znalazły inną, lepiej płatną pracę na miejscu Tam właśnie w Kanadzie Polskie gazety oczywiście opisywały problem. Pisały, że polskie kobiety znalazły się siłą porwane do niewolniczej pracy w Kanadzie. Wciąż pisało się w gazetach o tych historiach o 100 kobietach, o 123 dzieci, o skarbach narodowych w Kanadzie. Pisano, że Kanadyjczycy mają apetyt na wszystko to, co jest. Polskie. Zresztą skandal nie wybuchł tylko w Polsce W Kanadzie wybuchł nawet, wybuchły nawet strajki robotników Którzy twierdzili, że imigranci zabierają im pracę Dion płacił dość słabo swoim pracownicom Dostawały tylko 10 dolarów tygodniowo Z czego 6 dolarów kosztowało je mieszkanie Czyli zostawały im tylko 4 dolary. Jednak jedna z kobiet, która mm, poprzednio pracowała w niemieckim obozie pracy i miała jeszcze blizny na ciele, powiedziała tak. W Kanadzie jest możliwość normalnego życia, bez aresztowania. Tak jak mówiłem, jedną z tych kobiet była mama Rona. Może ktoś jeszcze odnajdzie dziś historię swojej rodziny. Może słucha mnie ktoś, kto jest dzieckiem któregoś z 123 dzieci, które znalazły się po wojnie w Kanadzie. To bardzo ciekawa historia. Czy ktoś z was opowie nam swoją historię? Bardzo proszę. Oczywiście Polaków w Kanadzie jest całkiem sporo. Prawie milion Polaków mieszka teraz w Kanadzie. Czyli co czterdziesty człowiek w Kanadzie to Polak albo ktoś z polskimi korzeniami. Pamiętacie, w Brazylii co setny obywatel jest polskiego pochodzenia, a w Kanadzie co czterdziesty 40, co 40 co czterdziesta osoba ma polskie korzenie Niesamowite Największe skubisko Polonii mieszka w Toronto Podobno osiemdziesiąt tysięcy ludzi mówi w Toronto po polsku To całkiem sporo, prawda? Jeśli ktoś chce robić interesy w Toronto To zdecydowanie powinien luczyć się języka polskiego Moi drodzy, to tyle na temat Kanady w dzisiejszym podcaście ale to jeszcze nie koniec podcastu. Chciałbym, żebyśmy posłuchali jeszcze nagrania od Swietłany z Ukrainy. Kochani, czasami zanim usłyszycie swoje nagranie w podcaście mija trochę czasu. Przepraszam, po prostu jest mała kolejka. Ale nie martwcie się, przysyłajcie nagrania. Po kolei zamieszczam wasze nagrania. Przysyłajcie jak najwięcej, bo... To dla mnie wielka przyjemność i nagroda, że poświęcacie swój czas, żeby zrobić dla mnie nagranie. Posłuchajmy więc nagrania od Svetlany. Cześć Piotr, jestem Svetlana, mieszkam w Ukrainie, w centrum mieście Pracuję magistrem farmacji w aptece przy szpitalu. Uczy się języka polskiego już od pół roku. Potrzebuję znać język polski, ponieważ mam córkę которая в Варшаве. Она учится в университете языков і и немецкого и очень хорошо мови по-польскому. Она также знает русский и украинский. Она для меня прикладом. И поэтому я учу языка по-польскому, чтобы говорить в том языке, каким говорит моя цурка. Зачинлам свою науки? в середину, в прошлом году. Наука моя зачинлаше с ксеншки по граматике. Ja przez cztery miesiące skończyłam te książkę i teraz znam zasady gramatyczne i staram się pamiętać końcówki i czasowniki. Po skończeniu książki ja nie wiedziałam, co dalej robić. My wam, że będę czytać w internecie polskie gazety. Zaczęłam czytać książkę dla dzieci Kubu Puchatek? Te wspaniale naukę... I ja de, przepraszam, tę wspaniałą książkę ja znałam z dzieciństwa w języku ukraińskim. Teraz czytam po polsku. Aż nagle, gdzieś w środku stycznia, spotkałam w internecie Twojej strony: realpolisz.pl. To dla mnie była bardzo przyjemna niespodzianka. Już powtórzę miesiąca Słucham twoje podcasty, czytam twoje lekcje i twoje rady. Słucham twoje podcasty każdego dnia po 3-4 godziny. Jeszcze mało czasu uczysz języka polskiego, ale po spotkaniu twojej strony mam dla siebie wielki postęp – nauce. To mi bardzo podoba się i ty dajesz mi siłę, więcej i więcej ćwiczyć język polskim. Ja wszystko rozumiem, co ty mówisz. Jeżeli spotkam słowo, którego nie znam, natychmiast przetłumaczę go Google. Ale zawsze miałam wielki problem. Rozumiem wszystko, czytam dużo, po ksionczki prawie wszystko rozumiem, piszę już szybko po polsku, ale mówić, nie mogłam mówić, bawam się mówić. I tu znowu ty mi pomogłeś, nawet tego nie widziałeś. W jednym z twoich podcastów usłyszałem usłyszałam o aplikacji Tandem. Ściążyłam jej na swój telefon i już mam dwie przyjaciółki z Polski. One są w moim wieku, mam 42 lata i bardzo mi pomagają w mówieniu. Na koniec mojego, mojego nagrania chcę czipu Podziękować bardzo serdecznie za pomoc, za lekcje, za podcasty, za rady, za maile. Dużo czekam na twoje rady zawsze. Nie mam jeszcze dużo słownictwa, żeby powiedzieć, jak jestem Ci wdzięczna za naukę. Mam marzenie myśleć po polsku, mówić po polsku płynnie i będę wszystko dla tego robić. To nagranie jest dla mnie wielki postęp. Jestem teraz bardzo zdenerwowana, że mówię na głos. Jeszcze wiele razy będę dziękowała Ci za uwagę do nas, uczniów, za to, że spędzisz swój czas, żeby nas uczyć. Dziękuję bardzo serdecznie. Życzę Ci i Twojej rodzinie zdrowia, radości, pomyślności. Dziękuję, że jesteś. Do usłyszenia, papa, pa. z poważaniem Svetlana. Bardzo przepraszam za błędy i za straszny akcent. Dziękuję bardzo, wcale nie słychać, że jesteś zdenerwowana Brawo, naprawdę masz bardzo wyraźną wymowę To nie wzięło się z przypadku Sami słyszeliście, Swietłana powiedziała, że słucha po polsku 3-4 godziny dziennie To bardzo ważne, żeby dużo słuchać Jeśli chcecie mieć dobrą wymowę Tak jak Swietłana albo Krysia, której Wcześniej słuchaliśmy To musicie dużo słuchać Wiem, że nie wszyscy mają na to czas Ale pamiętajcie To nie jest tak, że musicie siedzieć i słuchać I nic innego nie robić Jest wiele rzeczy, które robimy w czasie dnia Które nie wymagają myślenia, koncentracji Jeśli jedziecie samochodem, autobusem Albo zmywacie naczynia może rysujecie coś w komputerze, spacerujecie. Wtedy właśnie możecie słuchać audycji, podcastów po polsku. Każde 15 minut, pół godziny się liczy. Nie trzeba słuchać 3 godziny bez przerwy. Można słuchać trochę rano, trochę po południu, trochę wieczorem. Ważne jest, żeby to robić codziennie. Żeby język polski był częścią waszego ja. Czymś, co lubicie robić, co sprawia wam przyjemność Moi drodzy, jeszcze jedna sprawa Zanim zakończymy dzisiejsze spotkanie Przypomniało mi się coś Przypomniał mi się filmik, który nagrał dla mnie Torsten z Berlina Dostałem ten filmik gdzieś tydzień temu i być może niektórzy z Was widzieli już go na Facebooku. Myślę jednak, że nie wszyscy śledzicie moją stronę na Facebooku, dlatego posłuchajmy tego nagrania również w podcaście. Jeśli chcecie zobaczyć filmik, to wejdźcie na stronę podcastu realpolish.pl podcast numer 324. Tam jest transkrypcja całego podcastu i również link do filmiku. Przypominam wam, że wszystkie transkrypcje podcastów są dostępne dla członków klubu VIP, ale to już pewnie wiecie. Ok, zatem posłuchajmy nagrania od Torstena. Cześć Piotrze, jak się masz? Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Mówi oczywiście Torsten z Berlina. Jestem pewien, że pamiętasz o mnie. Przecież moje ostatnie nagranie znajduje się na twojej stronie w internecie. Ech. Niestety, bardzo, bardzo dawno nic nie napisałem do Ciebie, nic nie nagrywałem. A przyczyną tego jest, że budowaliśmy nowy dom. Po pierwsze, to jest właśnie ten dom, w którym się znajduję. I dodatkowo zacząłem nową pracę. A to wszystko zajmowało tyle czasu w zeszłym roku, że naprawdę nie miałem czasu dla niczego innego. Nawet nie mogłem uczyć się dalej języka polskiego tak jak chciałem, ale nie przestałem uczyć się polskiego. Nawet e, przeczytałem pierwszą książkę po polsku dzięki twojemu poleceniu. Po, poleceniu? To jest, czy to jest prawdziwe? Nie wiem, ale e, jestem pewien, że, pa, e, że ro, rozumiesz. Um, byłem również w Polsce kilka razy, aby spotkać się z klientami. E, starałem się mówić tylko po polsku. E, w spotkaniach z klientami, oczywiście, do. Jest trochę niebezpieczny, jeśli chodzi o biznesie, ale w restauracjach na przykład zawsze mówiłem po polsku i postępy były widoczne dzięki Ciebie. Bardzo, bardzo chcę Ci, ci dziękować jeszcze raz za to, co robisz. To moim zdaniem naprawdę jest. Najlepszy kurs w internecie, ja, bardzo mi pomaga. Okej. Okay. To chyba jest wszystko, o czym mogę powiedzieć. Może następny raz, jeśli będę, jeśli będę w Warszawie i jeśli będę miał czasu, napiszę do Ciebie. Jeśli masz chęć, możemy, możemy spotkać się. Zobaczymy. Um, I życzę Ci, miłego weekendu się zdro... Trzymaj się zdrowo e, Pozdrawiam serdecznie, Papa. Pa. Świetnie, moje gratulacje Torsten Mówisz naprawdę bardzo dobrze Nie słychać niemieckiego akcentu Co myślę nie jest łatwe dla wszystkich do osiągnięcia Większość osób niemieckojęzycznych ma dość silny akcent Dziękuję również za miłe słowa, bardzo przyjemnie jest mi słyszeć, że moje materiały są pomocne, że lubicie z nich korzystać. Dziękuję bardzo jeszcze raz Krysi i Swietłanie za nagrania, dziękuję Ronowi za e-mail, pozdrawiam Dereka i jego dziewczynę, dziękuję Torsterowi za filmik i oczywiście pozdrawiam Was wszystkich, którzy słuchacie moich podcastów. Bez was to wszystko nie ma sensu Dzięki Czekam na wiadomości od was Piszcie co u was słychać Przysyłajcie nagrania Komentujcie podcasty Dziękuję za waszą pomoc Oczywiście korzystajcie z klubu VIP Tam znajdziecie wszystkie transkrypcje podcastów Tam znajdziecie również książki, które dla was czytam Tam jest również archiwum webinarów które na żywo odbywają się co dwa tygodnie i tam znajdziecie fragmenty filmów z moimi wyjaśnieniami. Cóż, wygląda na to, że teraz już naprawdę zbliżamy się do końca naszego programu, do końca podcastu. Pozdrawiam Was, bardzo serdecznie życzę Wam szybkich postępów w nauce polskiego, a co najważniejsze, czerpania przyjemności z nauki, jeśli... Musicie się zmuszać do nauki polskiego Nie lubicie tego robić To moim zdaniem nie ma to sensu Lepiej przerwać i zacząć coś innego Szkoda na to czasu Ale jeżeli lubicie język polski Lubicie słuchać, czytać, mówić po polsku To życzę wam czerpania jak największej przyjemności Z kontaktu z językiem polskim Dziękuję wszystkim za dziś. To wszystko. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia następnym razem. Papa! Pa. To był podcast Real Polish. Po więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.